Podcast Real Karta Polaka, odcinek 15. Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na podcast Real Karta Polaka. Mam na imię Piotr i prowadzę dla Was ten podcast, a także stronę Real Karta Polaka. Com, na której znajdziecie kurs ten kurs jest przygotowany po to żebyście mogli wy przygotować się dobrze do rozmowy z konsulem robię dla was również ten podcast bo chcę was motywować chcę pomagać wam przejść przez ten trudny proces zdobywania karty Polaka rok temu opowiadałem o tym, że nasz rząd chce wprowadzić reformę edukacji, że będą likwidowane gimnazja. I właśnie o to pyta mnie Paweł, jak to się skończyło? Jaki jest system edukacji w Polsce dzisiaj, w 2018 roku? Już odpowiadam na to pytanie. Otóż reforma systemu oświaty jest realizowana od 1 września 2017 roku rozpoczął ją jeszcze rząd Beaty Szydło. Teraz mamy rząd Mateusza Morawieckiego, ale oczywiście reforma jest kontynuowana. Przypomnijmy sobie jakie są założenia tej reformy, jak ma wyglądać struktura szkół w przyszłości. Dzieci mają ukończyć ośmioletnią szkołę podstawową, a potem mają do wyboru kilka dróg. Można wybrać czteroletnie liceum ogólnokształcące, później iść na studia, albo pięcioletnie technikum, czyli szkołę średnią o profilu technicznym i również po technikum można iść na studia lub do pracy. Ma się już zawód, ma się już jak to mówimy po polsku, fach w ręku. Ewentualnie może to być trzyletnia szkoła branżowa pierwszego stopnia lub dwuletnia szkoła branżowa drugiego stopnia. To są nowe szkoły, które powstają właśnie teraz w wyniku tej reformy. Od tego roku szkolnego, czyli 2017 łamane na 2018, nie prowadzi się już naboru do gimnazjum. Gimnazjum ukończą uczniowie, którzy już w nim są, którzy zaczęli naukę w gimnazjum, ale nie będzie nowych naborów, nowych rekrutacji. Szkoły branżowe pierwszego i drugiego stopnia Będą przygotowywać bezpośrednio do rozpoczęcia pracy po ich ukończeniu Będzie można e, znaleźć pracę w przemyśle po ich ukończeniu Taki jest pomysł Uczniowie, którzy ukończą szkołę branżową drugiego stopnia Będą mogli kontynuować naukę na wyższych uczelniach jak to będzie w praktyce? Trudno mi powiedzieć, ponieważ myślę, że po trzyletniej szkole branżowej będzie bardzo trudno dorównać kandydatom na studia po czteroletnim liceum. Będzie trudno z nimi rywalizować. Yy, uczelnie chcą jak najlepszych kandydatów, jak najlepiej przygotowanych. Jak to będzie? Zobaczymy. No ale myślę, że te szkoły, szkoły branżowe nie są po to, żeby przygotowywać na studia, tylko żeby przygotowywać do jakiegoś konkretnego zawodu i absolwenci szkoły branżowej w większości przypadków po prostu pójdą do pracy zaraz po ukończeniu tej szkoły. Dziękuję Pawłowi za pytanie. Tak wygląda w tej chwili ta reforma. Wygląda na to, że nasz rząd szuka możliwości przygotowania pracowników technicznych, którzy szybko zdobędą zawód i podejmą pracę w przemyśle. Kochani, na koniec chcę, żebyście posłuchali jeszcze nagrania od Walentyny. Ostatnio proszę Was o nagrania i bardzo się cieszę, że je do mnie przysyłacie. I opowiadacie w nich o swoich doświadczeniach przy otrzymywaniu karty Polaka. Dziś posłuchamy nagrania od Walentyny. Dzień dobry, Piotr. Mam na imię Walentyna. Jestem z Ukrainy. Jak... E, i chcę powiedzieć o swoim doświadczeniu, jak doszło do rozmowy z konsulem na kartę Polaka. Mam już 57 lat i... Wszyscy krewni ze strony ojca są Polakami. Mój ojciec ma już 82 lata i dzięki Bogu jeszcze żyje. Ale niestety w domu zwykle nie rozmawiamy po polsku. Znałam tylko małą ilość słów po polsku i więc podejmowałam decyzję się języka polskiego. Przecież mam polskie korzenie. I uważam za obowiązek przekazać to swoim dzieciom. A także to będę szacunkiem mojemu dziadku, jaki był zamordowany i rozstrzelany w żytomorskim więzieniu w 38. ze wieku, chyba tylko za to, że był Polakiem. Wówczas przez II wojną światową wielu Polaków mieli podobny los w Związku Radzieckim. I dla mojego ojca historia jego rodziny jest bardzo ważna. Jednocześnie myśleła, że muszę być przykładem dla swoich wnuków Dominiki i Karolinki, ponieważ chciałabym, żeby ich przyszłość była związana z Polską. I oni pamiętały o swoim korzeniu. Otóż, zaczęłam uczyć się języka polskiego od seru. Rok temu zapisałam się na kurs języka polskiego przy Towarzystwie Kultury Polskiej. I okazało się, że jestem najstarsza uczennica w grupie. Oczywiście miałam obawę, że będę trudna na 23 dni. 30 młodszych ode mnie. Ale wszystko poszło dobrze. Te zajęcia, uroki pomogły mi opanować podstawową gramatykę, słownictwo, ale niestety te kilka miesięcy chudko skończyły się i tego było zbyt mało, żeby zacząć mówić wolniej. Szukałam informacji w internecie i przypadkowo natknęłam się na podcasty pana Piotra z Rial i od razu stała ich zwolennikiem. Wyraźnie mówienia, interesujące materiały, ciekawe tematy podcastów, powodowały do słuchania nadal. Bardzo pomogło mi rozwijać moje mówienie, otrzymać wiedzę z historii polskiej i nie tylko. Kiedy już trochę lepiej mogłam mówić, zrobiłam, mm, spróbowałam zarejestrować się na rozmowę z konsulem i jednak kilka razy to mi się nie udawało. Aż w końcu roku zmieniły się, zmieniły się reguły rejestracji i stała możliwa rejestracja elektronicznym listem. Spróbowałam, napisałam listę i była bardzo zdziwiona, że już następnego dnia nadeszła odpowiedź. Przez kilka tygodni, potem odbyła się rozmowa z konsulem, spokojnie bardzo przychylnie. Pytań nie było dużo o sobie, o rodzinie. Jak uczyłam się języka polskiego, opowiadałam tak o zainteresowaniach i nawet cytowałam teksty ulubionej piosenki Czesława Niemena. Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż i tak dalej, jaka już brzmi bardzo długo, no chyba 50 lat, a także opowiadałam, jak byłam wrażona promowieniem papieża Jana Pawła II, kiedy on przyjechał do Polski, między innym o w tych e, pamiętnych słowach dowiedziałam e, się e, z podcastu Najnowsza historia Polski. E, ta rozmowa z konsulą była się jak marzyłam i nawet jeszcze lepiej. Życzę powodzenia wszystkim, kto teraz wstąpił na drogę do otrzymania karty Polaka. Nie lękajcie się. Przyszłość wasza zależy od was. Krok po kroku do, dojdziecie do celu. Wiem, że moje nagranie ma dużo blendów, ale mam nadzieję, że podstawowa treść jest zrozumiała. Będę to przydatne komuś. Bardzo wdzięczna Ci, Piotr, za naukę. To jest naprawdę skutecznie. Polecam wszystkim korzystać się z Twoich podcastów. Życzę Ci wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego, nowych sukcesów. Pozdrawiam serdecznie, papa. Pa. Dziękuję bardzo za to piękne nagranie, bardzo wzruszające. To, jak opowiadasz o swojej rodzinie, jest bardzo ważne. Pamiętasz o swoich korzeniach i to jest motywacja dla Ciebie, motywacja do nauki. Piękna, piękna historia. Bardzo się cieszę, że wszystko poszło bardzo łatwo. Zobaczcie, kolejna opowieść i kolejny raz wszystko poszło bardzo łatwo. Dziękuję bardzo za nagranie jeszcze raz. Zobaczcie, tak jak słyszycie, jeśli mówicie dobrze po polsku, a Walentyna mówi bardzo dobrze, prawda? Jeśli mówicie płynnie po polsku, to w zasadzie konsul nawet nie pyta o sprawy z historii Polski. Rozmowa jest wtedy bardzo krótka i bardzo przyjemna Bardzo się cieszę, że kolejne osoby dostają kartę Polaka Zapraszam, jeśli dostaliście kartę Polaka to przyślijcie do mnie nagranie Opowiedzcie jak było Czy było trudno? jak się przygotowywaliście, co robiliście. To wszystko jest bardzo ciekawe dla osób, które dopiero czekają na rozmowę z konsulem. Jeszcze raz dziękuję Walentynie i cóż, moi drodzy, to wszystko na dziś. Zapraszam Was na kurs realkartapolaka.com i na kolejne podcasty. Do usłyszenia następnym razem. baba.